Ozjaż był ojcem Joatama, a Joatam był ojcem Achaza, a Achas był ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manasses był ojcem Amona, a Amon był ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.